Bo jesteś zły! 13 śpiewam tak.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 Jego technika i najlepsze szwajcarskie materiały. To gwarancja doskonałej jakości. Doktor Bartłomiej Nierzwicki przyjmuje w klinice Millennium Surgical. Dwoń 773 838 8855. www.implantychicago.com. Podcast magazynu radiowego Posiadłość dostępny jest w internecie 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Wystarczy odwiedzić witrynę posiadłość.com.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 7300. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. A oto najnowsze oferty z biura sprzedaży nieruchomości Illinois Star Realtors. Szczegółowe informacje dostępne są w internecie pod adresem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 647-4000 lub w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Będzie wióz nasz dziś ten wóz, autostop, autostop, wsiadaj bracie dalej hop, rusza wóz, będzie wióz, będzie wióz nasz dziś ten wóz. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem, ej udał się nam dzisiaj wóz ten jego szopem, gdzie szosy Będzie wióz nasz dziś ten bus, autostop, autostop, wsiadaj bracie, dalej hop, rusza wóz, będzie wióz, będzie wióz nasz dziś ten bus. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem, cóż dla nas znaczy pociąg na spółkę z gdzie szasy białe?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 sześć cztery 847 cztery tysiące tysiące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 Wiadomości z rynku nieruchomości Najważniejsze wiadomości tygodnia Pozytywne nastawienie firm budowlanych Firmy budujące domy są przekonane, że tej wiosny rynek realnościowy będzie silny Gazeta Wall Street Journal donosi, że liczba domów spekulacyjnych, tak zwanych spec homes czyli domów, które zostały wybudowane bez konkretnego zamówienia kupującego osiągnęła w grudniu najwyższy poziom od 5 lat. W grudniu wartość sprzedaży wszystkich nowych domów osiągnęła również najwyższy poziom od czerwca 2008 roku. Łączna liczba nowo wybudowanych domów dostępnych w grudniu do sprzedaży wyniosła 218 tysięcy, co stanowi wzrost rok do roku w wysokości 17%. Dzięki temu nowi nabywcy będą mieli większy wybór przy szukaniu swojego własnego domu. Argumenty przemawiające za 3% wkładem własnym. Według najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami udział procentowy nabywców kupujących dom po raz pierwszy od 1987 roku spadł do najniższego poziomu. Z reguły kupujący po raz pierwszy stanowią 40% rynku realnościowego. Bloomberg News podjęła dyskusję na temat wyzwań stojących przed początkującymi nabywcami domów oraz odpowiedzi rządu federalnego na dylematy tych nabywców. Niektórzy eksperci obawiają się powstania kolejnej bańki na rynku nieruchomości, kiedy giganci hipoteczni Fannie Mae i Freddie Mac wdrożą kredyty hipoteczne z niskimi wkładami własnymi. Jednak dyrektor zarządzający i specjalista do spraw polityki America's Homeowner Alliance zauważa na blogu The Huffington Post, że z badania przeprowadzonego przez Urban Institute wynika, iż w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci kredyty hipoteczne z niskim 3% wkładem osiągały takie same wyniki, i że nie było zaniechań spłaty kredytu niezależnie od wysokości oprocentowania, jak miało to miejsce w przypadku kredytów hipotecznych z wyższym wkładem własnym. Home Homestaging przyciąga kupujących. Z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Pośredników Reprezentujących Zarówno Kupujących, Jak i Sprzedających wynika że home staging, czyli marketingowe przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, może wpłynąć na sposób postrzegania Twojego domu przez nabywców. Zdaniem ponad 80% agentów reprezentujących nabywców, prawidłowo przygotowany dom ułatwia ich klientom wizualizację zamieszkania danej nieruchomości przez ich rodziny. Wielu z nich również uważa, że odpowiednie przygotowanie domu może zwiększyć kwotę, jaką kupujący jest skłonny zapłacić. Zdaniem 16% badanych pośredników przygotowanie domu może zwiększyć kwotę ofert kupna o 6 do 10%. Które pomieszczenia trzeba koniecznie przygotować? Zdaniem ekspertów pokój gościnny, kuchnie i sypialnie. Niewielki spadek w styczniu. Truizmem jest stwierdzenie, że ceny domów w styczniu zazwyczaj spadają w porównaniu miesiąc do miesiąca. Jednak jak mówi powiedzenie wszystko jest względne, w styczniu tego roku ceny domów spadły o nieco ponad 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Patrząc na wyniki w skali rok do roku, ceny domów w rzeczywistości poszły w górę aż o 7,6%. Jednym z powodów wzrostu cen są zapasy ofert domów, co świadczy o tym, że więcej właścicieli domów wystawiło swoje nieruchomości na sprzedaż w minionym grudniu. Najwięcej od 2008 roku, a wzrost zapasów w połączeniu z silnym popytem nabywców przyniósł wzrost wartości domów rok do roku. Drukarka 3D buduje domy. Drukowanie przestrzenne staje się coraz bardziej popularnym i opłacalnym sposobem na produkcję różnego rodzaju wytwarzanych towarów. Podobnie jak Twoja drukarka biurowa rozpyla tusz na papierze, drukarki 3D rozpylają cząsteczki, które twardnieją w dowolnie przez Ciebie wybrany trójwymiarowy kształt. Jednak jak donosi internetowy serwis technologiczny CINET, chińska firma wykorzystuje tę samą technologię dostępną w zwykłych drukarkach do budowy pięciopiętrowego apartamentowca. Firma budowlana Winsan twierdzi, że poprzez rozpylanie ubocznych produktów przemysłowych wykonanych z surowców pochodzących z recyklingu w bazę szybko cementu jest ona w stanie wybudować za pomocą drukarki 3D 10 domów w ciągu 24 godzin. Chodzi tutaj o dużą drukarkę przestrzenną, która ma ponad 130 stop szerokości. Ściany, podłogi i sufity są drukowane w fabryce, a następnie dostarczane na plac budowy celem montażu. Szacuje się, że nowa technologia skróci czas budowy oraz koszty pracy o ponad 50%. Czterokrotny wzrost liczby nowych gospodarstw domowych. Liczba zakładanych gospodarstw domowych, jeden z wiodących wskaźników odrodzonego rynku nieruchomości, wzrosła czterokrotnie, w czwartym kwartale 2014 roku. Serwis informacyjny Reuters donosi, że na koniec 2014 roku liczba nowych gospodarstw domowych wzrosła o 1 700 000 jednostek. Wystarczy porównać ten wskaźnik z wynikiem z 2013 roku, gdy nowych gospodarstw było mniej niż 360 tysięcy. Pomimo, że wskaźniki własności domów osiągnęły najniższy od 20 lat poziom 64% populacji Stanów Zjednoczonych, spodziewane jest odbicie się rynku realnościowego w 2015 roku, częściowo dzięki presji, jaką wywierają na niego nowe gospodarstwa domowe. Konkurencyjny rynek realnościowy. Statystyki Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami pokazują, że ceny nieruchomości w 2014 roku wzrosły do najwyższego poziomu od roku 2007, co sprawiło, że niektórzy analitycy zaczęli zadawać pytanie, czy nie wzrosły one przypadkiem zbyt wysoko i zbyt szybko. Powołując się na 3% spadek liczby sprzedaży domów w zeszłym roku w porównaniu do roku 2013 krytycy twierdzą, że kryzys jest dowodem na przegrzanie rynku. Dyrektor naczelny spółki inwestycyjnej w nieruchomości ON America jest innego zdania, o czym rozmawiał z Fox Business News. Główny ekonomista. National Association of Realtors prognozuje 7% wzrost sprzedaży istniejących domów i solidny 37% wzrost sprzedaży nowych domów w 2015 roku. Zwiększ wartość swojego domu. Chcesz zwiększyć wartość swojego domu? Magazyn Consumer Reports przedstawił 5 najlepszych sposobów na to, aby doświadczeni właściciele domów mogli zwiększyć cenę sprzedaży ich domów średnio o 12%. A wszystko to przy inwestycji rzędu jedynie 850 dolarów pod warunkiem, że wykonasz pracę samodzielnie. Pierwsze miejsce na liście zajmuje pozbycie się niepotrzebnych rzeczy w domu. Kolejne pozycje to retusz kuchni i łazienki. Listę zamyka malowanie wybranych pomieszczeń i reorganizacja przestrzeni wokół domu. Według większości badanych specjalistów rynku nieruchomości, kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem, które należy ulepszyć i które zapewnia największy zwrot. Lista najszybciej rozwijających się rynków Patrząc na rozwijające się rynki nieruchomości, nie należy zapominać o Teksasie, który szczyci się jako piąty z dziesięciu najlepiej i najszybciej rozwijających się stanów w kraju, zgodnie z listą przygotowaną przez magazyn Forbes. Boom w energetyce przyczynia się do intensywnego rozwoju stanu samotnej gwiazdy, czyli The Lone Star State, San Antonio, Fort Worth, Dallas i Austin. Wszystkie te miasta znajdują się w pierwszej dziesiątce, ale numerem jeden jest Houston w Teksasie. Od 2005 roku Houston utworzyło ponad 660 tysięcy nowych miejsc pracy. Jak można by się spodziewać przy tego rodzaju wzroście, wartości domów również idą w górę. Agencje nieruchomości donoszą, że w styczniu ceny domów w Houston wzrosły rok do roku o 21%. Barometr koktajlowy rynku realnościowego. Istnieje wiele naukowych i statystycznych sposobów, w jaki analitycy określają rynek nieruchomości. Gazeta Washington City Paper opracowała nowy sposób zwany barometrem koktajlowym. Jeśli płacisz 14 dolarów za drinka w lokalnym barze, to znaczy, że mieszkasz w obszarze gorącego rynku realnościowego, konkluduje tygodnik. Firma Siri Lab z Atlantic Media donosi, że istnieją pewne badania, które mogą potwierdzić tę tezę. Krajowe Biuro Badań Ekonomicznych stwierdza, że szybki wzrost wartości domów skutkuje szybkim wzrostem cen detalicznych w dzielnicach, w których poziom własności domów jest wysoki. Więc jeśli zamierzasz w tym tygodniu przeprowadzić jakieś badania na rynkach realnościowych, pamiętaj o uwzględnieniu wyznaczonego czynnika warunkującego. 200 mln domów w powiecie Kuk kwalifikuje się na pomoc finansową w zakresie wkładu własnego. Według najnowszego badania Down Payment Resource i Realty Track ponad 68 milionów gospodarstw domowych, domów jednorodzinnych i mieszkań własnościowych kwalifikuje się do programu pomocy finansowej w zakresie wkładu własnego dostępnego w powiecie, w którym się znajdują. Najważniejsze informacje uzyskane z badania to: Średnia kwota pomocy finansowej w zakresie wkładu własnego wynosi 11 565 dolarów. Ponad połowa z dostępnych programów w zakresie wkładu własnego jest znana pod nazwą Community Seconds, czyli drugi kredyt hipoteczny o bardzo niskim lub zerowym oprocentowaniu udzielany przez Agencję Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego, czyli Housing Finance Agency lub organizacji typu non-profit. Programy te mogą obniżyć ilość gotówki potrzebnej do zamknięcia transakcji z 20 tysięcy dolarów do 200 dolarów. Inne główne programy w zakresie wkładów własnych obejmują pierwsze kredyty hipoteczne z niskim oprocentowaniem lub stuprocentowym finansowaniem lub certyfikaty hipoteczne, które zapewniają 2000 dolarów rocznych ulg podatkowych w ciągu całego okresu pożyczki. Illinois jest jednym z 10 stanów o największej liczbie programów zapewniających pomoc finansową w zakresie własnego wkładu. Powiat Cook jest jednym z dziesięciu powiatów, w których znajduje się największa liczba domów kwalifikujących się na taką pomoc finansową, około 85% lub 1,2 mln domów. Listę programów pomocy finansowej w zakresie wkładu własnego w podziale na obszary można znaleźć na stronie downpaymentresource.com. Informacje podsumowujące rynek realnościowy w Chicago. W grudniu 2014 roku 7971 domów sprzedano w podstawowym metropolitarnym obszarze statystycznym Chicago. To oznaczało 3,7% spadek w porównaniu do grudnia 2013 roku, w którym sprzedaż wyniosła 8278 domów. Średnia cena w grudniu 2014 roku wynosiła 184 000 dolarów, Stanowi to wzrost o 4,2% w porównaniu do 176 500 w grudniu 2013 roku. Oferty sprzedaży w grudniu pozostawały na rynku średnio 66 dni od momentu wystawienia. Jest to niewielki wzrost z 65 dni w grudniu 2013 roku. Chicago odnotowało 6,8% spadek sprzedaży domów, w porównaniu do roku poprzedniego w grudniu 2014 roku sprzedano 1992 nieruchomości, jest to spadek w porównaniu z 2137 sprzedaży z grudnia 2013 roku. Prognoza średnich cen nadal wskazuje na stały wzrost rocznych średnich cen w styczniu, lutym i marcu w porównaniu do ubiegłego roku. W podstawowym metropolitarnym obszarze statystycznym Chicago prognoza na styczeń wynosi 5,3%, luty 8,2%, a na marzec 5,8%. Prognoza sprzedaży na styczeń, luty i marzec 2015 roku sugeruje pozytywny wzrost rok do roku i łagodniejsze miesięczne tendencje spadkowe w podstawowym metropolitarnym obszarze statystycznym Chicago zmiana będzie wahać się w zakresie od 8,8% do 11,5%. W grudniu procent sprzedaży przejętych nieruchomości tzw. REO stanowiących własność banku w podstawowym metropolitarnym obszarze statystycznym Chicago wśród ogółu sprzedaży wyniósł 20,6%, Wzrost w porównaniu do 19,2% z zeszłego miesiąca. Łącznie dokonano 6214 regularnych sprzedaży, co stanowi wzrost o 11,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Łącznie dokonano 6214 regularnych sprzedaży, stanowi to wzrost o 11,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.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 to know seem to care what your heart is for well, I don't know him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 Zapraszamy. Zapraszam.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 o czym należy poinformować kredytodawcę. Zanim wyruszysz na poszukiwanie kredytu na zakup domu, powinieneś przeprowadzić pewne prace przygotowawcze i wiedzieć, że są rzeczy, które mogą ułatwić ten proces. Po pierwsze, musisz wybrać kredytodawcę. Popytaj wśród rodziny i przyjaciół, kogo by polecili. Najlepiej porozmawiaj z brokerem kredytów hipotecznych. Zapytaj o takie rzeczy jak na przykład okres ich prowadzenia działalności, czas trwania procedury uzyskania przeciętnego kredytu i o ich doświadczenie w zakresie kredytów, którymi jesteś zainteresowany, na przykład FHA, VA lub standardowych kredytów konwencjonalnych. Większość kredytodawców nie udostępni Tobie swojej listy opłat aż do momentu złożenia przez Ciebie wniosku kredytowego. Oznacza to, że musisz udostępnić im swoje dane osobowe. Kredytodawca potrzebuje ich do podjęcia decyzji o tym, czy może udzielić Tobie kredytu i jak wysokie ma naliczać odsetki. Jeśli Twoja historia kredytowa zawiera negatywne wpisy, to teraz właśnie powinieneś poinformować o nich kredytodawcę. Po złożeniu przez Ciebie wniosku kredytodawca sprawdzi Twoją historię kredytową. Skontaktuje się on w tym celu z jednym z trzech biur informacji kredytowej, aby uzyskać raport na Twój temat i ocenę kredytową. Jeśli zalegasz z płatnościami, posiadasz zobowiązania będące przedmiotem postępowania windykacyjnego lub byłeś stroną sporu, który zakończył się wydaniem wyroku na Twoją niekorzyść, musisz poinformować o tym swojego kredytodawcę, zanim rozpocznie on proces sprawdzania Twojej historii kredytowej. Kredytodawca może pomóc Ci uporać się z uchybieniami w spłacie zobowiązań finansowych, zwłaszcza jeśli naprawa historii kredytowej może zająć trochę czasu. Według badania przeprowadzonego przez myfico.com 30-dniowa zaległość może obniżyć dobrą pod innymi względami ocenę kredytową aż o 90 punktów. Tylko najwyższe oceny kredytowe na poziomie 740 punktów więcej mogą zagwarantować najlepsze oprocentowanie. Jak twierdzi Biuro Informacji Kredytowej Experian, informacje o zaległościach w płatnościach przechowywane są w raporcie o kredytobiorcy przez 7 lat. Według MyFICO.com w przypadku 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu na kwotę 165 tysięcy dolarów, różnica pomiędzy oceną kredytową na poziomie 700 i 698 punktów może kosztować Cię ponad 13 378 dolarów tylko w odsetkach. Spowodowane jest to tym, że ocena na poziomie 700 punktów może dać 4,5% stopę, a w przypadku 698 punktów oprocentowanie wzrasta do prawie 5%. Jeśli Twoja ocena kredytowa jest zbyt niska do uzyskania dobrego oprocentowania, Twój kredytodawca będzie wiedział jak Ci pomóc, bo wie, że zwiększa ono również wysokość Twoich miesięcznych płatności. Kiedy już uda Ci się uregulować zobowiązanie, które wpływa negatywnie na Twoją historię kredytową, pokaż kredytodawcy dowód płatności. Być może trzeba będzie poczekać miesiąc, dwa lub trzy na to, aby ocena kredytowa zaczęła odzwierciedlać Twoją poprawioną historię kredytową. Przekaż kredytodawcy wszystkie informacje na temat swoich finansów. Jeśli prowadzisz własny biznes lub jesteś osobą samozatrudniającą się, nie skracaj czasu jej prowadzenia i nie zawyżaj swoich zarobków. Próba sięgnięcia po droższy dom niż tak naprawdę możesz sobie na to pozwolić, może stanowić dla Ciebie potencjalne źródło problemu teraz i w przyszłości. Kredytodawca może Cię na tym przyłapać i odmówić Ci kredytu lub co gorsza możesz popełnić oszustwo hipoteczne. Gdy już poinformujesz kredytodawcę o wszystkich problemach, które mogą mieć wpływ na udzielenie Tobie kredytu i o wszystkich krokach, które już podjąłeś w celu naprawy swojej historii kredytowej, możesz wtedy złożyć wniosek kredytowy. Jego rozpatrzenie i zakończenie całego procesu może zająć około 45 dni. Zdaniem wielu specjalistów najlepiej jest złożyć wniosek o kredyt, zanim jeszcze poczynisz jakiekolwiek inne kroki, ale o wiele lepszym pomysłem wydaje się poświęcenie kilku tygodni lub miesięcy na poprawę swojej historii kredytowej. Jest to najlepszy sposób, abyś mógł pozwolić sobie na przebieranie w większej ilości ofert. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Okay.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 647 4000 lub w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu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 I mężczyźni Na miarę czasów Gdzie te chłopy je? Dookoła jeden z drugim Jak nie nerwus To histeryk Drobny cła jak sprzętna mruwa Niepoważne to nieszczere Jak bezwolne manekiny Przestawiane i kopane Gęby pełne wazyliny Oczka stale rozbiegane Bez godności, bez honoru Zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu Śmiesznym szeptem po kolacji Śmiesznym szeptem po kolacji Śmiesznym szeptem po kolacji Gdzie ci mężczyźni? chłopy Wojownicy yeah. spraw ogromnych obładnięci ideami oznaczeniu wiekopolnym mm, i wejrzeniu jak ze stali gdzie umysły epokowe Protoplaści czynów większych Niż pokątne zarobkowe Kombinacje tuż przed pierwszym Nie przekupni, prości, zacni Wielkoduszni i szlachetni gdzieże oni, gdzie tytany